Dzień dobry. Dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Jest <śmiech> trochę prawdy w tym, że faceci są dużymi chłopcami, lubią zabawki i gadżety i takie sprawy, ale też nie widzę absolutnie powodu, dlaczego miałoby być z tym coś nie tak i dlaczego miałoby być inaczej. Po to są rzeczy, po to są gadżety, żeby je sobie kupować, dawać, sprawiać w prezencie w ten czy inny sposób. Ja też jakiś czas temu sprawiłem sobie tablet, taki mały. To nie jest nowa sprawa, bo <śmiech> pomysł, żeby kupić tablet, chodził za mną od dawna. E... Od bardzo dawna. Tylko, że w pewnym momencie e... wyszła taka nowsza generacja smartfonów. Miałem najpierw S+, potem przesiadłem się na S2. No, powiedzmy, że mówienie nowsza o tej generacji jest trochę na wyrost, ale myślę, że wiecie, co mam na myśli? Wcześniej miałem Nokia 97 Mini na Symbianie, więc to było w ogóle stare pokolenie. A kiedy przesiadłem się na Samsung na Androidzie, to to wszystko zaczęło trochę inaczej wyglądać. I taki tablet przestał gdzieś tam tak naprawdę być mi niezbędny, bo w telefonie na co dzień miałem wszystko, co było potrzebne. Internet, poczta, Facebook, konsole do gier i mogłem w miarę dowolnie korzystać z tego wszystkiego, ale była jeszcze jedna rzecz, której e, zacząłem używać dopiero przez dwójce, bo była trochę większa od mojego poprzedniego Samsunga, a mimo wszystko za mała, żeby robić to komfortowo i mówię tutaj o czytaniu z ekranu o czytaniu e-booków <śmiech> przyznam się szczerze że ja z ekranu nigdy nie lubiłem czytać dla mnie czytanie z komputera mm, no rozumiem, że są takie sytuacje, że na przykład teksty, artykuły czasem są tylko w sieci tego się nie da ominąć ale czym innym jest przeczytać artykuł na 10 ekranów a czym innym jest zabierać się na przykład do powieści. Albo nawet do dłuższego opowiadania. Z ekranu komputera nie byłem w stanie czytać. Może to jest kwestia y, formatu, kształtu, a może jeszcze jakichś innych rzeczy. W każdym razie nijak mi to nie szło. Dopiero na jest 2 tak naprawdę zacząłem gdzieś tam coś podczytywać. Y, różne rzeczy, to raczej krótsze, ale to było fajnie. Można było nie wiem, siedząc gdzieś, czekając na coś, tak jak na przykład e, spędziłem trochę czasu w tym roku z Zuzą e, w różnych szpitalach i przychodniach, bo przetrąciła sobie kolano na nartach i trzeba było trochę za tym pochodzić. Na szczęście udało się wszystko szybko i sprawnie załatwić. No to siedząc w takiej poczekalni, siedziałem i tam podczytywałem sobie coś z tego telefonu. Ale mimo wszystko to nie było to. Gdzieś tam czegoś mi brakowało. I ten pomysł na tablet wrócił do mnie. Przyznam szczerze, że się dłuższą chwilę zastanawiałem, czy może jednak czytnik. Oczywiście, że czytnik ma kilka niezaprzeczalnych zalet. Na przykład ma ekran, który nadaje się konkretnie, bardzo precyzyjnie jest dopasowany do czytania. Są to innego typu. Ekrany to nie jest LCD, tylko na przykład e-ink, albo jakieś pochodne technologie, więc można spokojnie siedzieć i przez wiele godzin czytać, nie ryzykując zmęczenia wzroku. Przy czym, muszę przyznać szczerze, że mnie się praktycznie nie zdarza teraz czytać dłużej niż godzinę ciągiem. Z bardzo prostej przyczyny. Ja niestety nie mam za dużo czasu na czytanie. Rano, nie mam kiedy, potem idę do pracy, Kiedyś czytałem w środkach komunikacji miejskiej, ale odkąd okazało się, że utrzymanie drugiego samochodu wychodzi taniej niż bilet miesięczny na dwie strefy, to nie jeżdżę już praktycznie komunikacją miejską, więc też nie mam za bardzo jak w niej czytać. W pracy czytać nie mogę. To nie jest tak, że biegam w tej z powrotem. Ale mimo wszystko nie jest to taka praca, że mogę sobie siedzieć, założyć nogi na biurko i czytać. Prawda? A kiedy wracam do domu po południu, no to zanim zjem, ogarnę, trochę się z dzieciakami pobawię, porobię różne rzeczy, to nadchodzi wieczór. i Wtedy czytam dzieciakom. Potem siedzę, jeszcze robię jakieś rzeczy. Ostatnimi czasy trochę więcej piszę, ale też Przeglądam trochę różnych branżowych materiałów, szukając informacji do tego, o czym piszę albo tego, o czym chciałbym pisać. Bo te rzeczy czasem się zazębiają, a, zazębiają, a czasem nie. I nadchodzi taki moment wieczorem, że kładę się spać i wtedy mogę sobie powiedzmy z godzinę poczytać. Ale ponieważ. Zwykle kładę się spać koło północy, to, to tak czytanie przez godzinę czasem, a, a czasem krócej, bo po prostu już mi się nie chce, idę spać. Więc pomysł na to, żeby kupić y, czytnik e-booków dlatego, że jest dedykowany do czytania upad. Drugą sprawą jest to, że tablet ma jednak o wiele większe możliwości. Na czytniku e-booków można czytać e-booki. Podobno są takie, te takie droższe, lepsze, co to mają nawet i internet w ogóle, i przeglądarkę. Mm, świetnie. Przewaga tabletu jest taka, że można na tym w kolorze, bo to jest jedna z głównych różnic między E-inkiem i pochodnymi ekranami, a tradycyjnym LCD. Czytać również komiksy. Oglądać grafikę. Można z niego korzystać tak praktycznie jak z małego komputera. Oczywiście, że nie pobawię się na nim w photoshopie, nie, nie popracuję nad składem, ani nic, ale można nawet popisać odbidy i przyznam wam szczerze, że próbowałem i nawet z dołączoną zewnętrzną klawiaturą próbowałem i to się udaje. Jest ok, Nie jest to może najwygodniejsze, ale daje radę. I ostatecznie przyznam szczerze, że kiedy miałem zdecydować się na urządzenie, a w dość zbliżonej cenie były jedne i drugie. Stwierdziłem, że wybiorę coś, co jest bardziej wszechstronne. I tak na dobrą sprawę jest cała masa rzeczy, które sprawiają, że bardzo się cieszę, że wziąłem akurat tablet, a nie czytnik. Po pierwsze mogę z niego czytać. Po drugie, mogę z niego czytać w nocy ze zgaszonym światłem. Ponieważ nie potrzebuje światła, ani podświetlenia, ani nic innego. Tylko po prostu ma ekran, na którym białe litery na czarnym tle widać w nocy świetnie. Zdaję sobie z tego sprawę, że z te nieco droższe modele czytników do e-booków też to mają. Ale mówimy tu o tym, że te nieco droższe. Oprócz tego świetnie działa na nim YouTube więc młoda może puszczać teledyski, przy których tańczy a młody może oglądać urywki Gwiezdnych Wojen nie ukrywam zresztą, że specjalnie dokupiłem kartę microSD do niego bo wgrałem tam młodemu trochę filmów z tych, które lubi nie zawsze jest okazja puścić dzieciakowi płytę na przykład w samochodzie na parkingu, kiedy się dłużej czeka. A tak kopia filmu wgrana na tablet pozwala zająć go na dłuższą chwilę. On zresztą uwielbia wziąć sobie, iść położyć się, <śmiech> bawić się gdzieś tam, przewracać z nim, unosić go nad głowę, opuszczać, oglądać w 17 raz ten sam odcinek ulubionego serialu, który zna już prawie na pamięć. Na tablecie mogę robić praktycznie to wszystko, co na smartfonie, czyli grać, korzystać z Facebooka, korzystać z dokumentów w chmurze i jeszcze trochę różnych innych drobiazgów. Chociaż przyznam szczerze, że brakuje mi możliwości podpięcia mojego dysku zewnętrznego, na którym mam całą masę zasobów, na których na co dzień pracuję, ale... Bądźmy szczerzy, na czytniku e-booków też bym tego nie zrobił. Pojechałem więc do marketu i kupiłem sobie najtańszy tablet, który miał jakąkolwiek rozpoznawalną nazwę, czyli Mante 713 za niecałe 200 zł. Oczywiście, że mogłem dołożyć tylko 50 zł albo tylko 100 zł albo tylko drugie tyle i kupić coś rzeczywiście porządnego i w ogóle ho, ho Ale pomyślałem sobie, że jeżeli kupuję pierwsze urządzenie tego typu, to jest ono mi potrzebne do testów. Może się okazać, że ono się nie sprawdzi. Teraz już wiem, że się świetnie sprawdziło. Więc lepiej kupić coś w co nie przeinwestuję. Kupiłem mantę dlatego, że jest to firma, o której można mówić różne rzeczy, ale przynajmniej jest to jakaś firma, którą ktoś z czymś kojarzy. Tak jak e, kilka dawniej film, kiedyś mówiono o LG, że to, to taka chińska tandeta. Jeśli chodzi o mantę, to produkują całą masę konsumerskiej elektroniki i ona daje radę. A potem jest w takich cenach, że jak się w końcu po jakimś czasie po iluś znak zepsuje, to człowiek i tak nie jest stratny i, i nie jest mu żal. E, takie rozwiązanie ma kilka niezaprzeczalnych zalet i kilka niezaprzeczalnych wad. Cena jest tutaj przede wszystkim e, na plus, ponieważ mogłem tak po prostu od ręki wziąć go, wyjąć z pudełka, zacząć używać. Dokupiłem do niego kartę pamięci, która ma 8 giga za 19 zł. Trochę się dziwnie czułem, bo pamiętam, jak kupowałem swoją pierwszą w życiu kartę pamięci do aparatu. Duża to była karta taka z przytupem 256 megabajtów. Kosztowała niedrogo w sumie, bo tam ze 300. Teraz kupiłem 8 giga za 19 zł. To dosyć wyraźny dowód na to, że Postęp technologiczny dokonuje się jednak szybko, bo to przecież minęło raptem może 10 lat, może nie. Trudno mi powiedzieć. Manta 713 ma 7 cali. <śmiech> Charakteryzuje się tym, że jest dosyć wysoka i wąska, bądź długa w zależności od tego jak ją trzymamy. Co sprawia, że na przykład świetnie ogląda się na niej filmy, bo idealnie pasuje do współczesnych formatów filmowych, tych takich bardziej panoramicznych. Ale też trudno do niej dobrać opakowanie, bo w tych wszystkich generycznych opakowaniach z klawiaturą musiałem się naszukać, bo nie do końca dobrze się działa. Latała trochę. To, że ma taki, a nie inny kształt, nie wpływa nijak na jakość czytania, mm. zwłaszcza, że akurat Waldiko, mm. którego używam jeszcze od czasów smartfona i które bardzo sobie cenię, bo pozwala pobierać pliki z katalogów, pozwala dowolnie wgrywać tam po prostu po kablu wszystko, co zakupiłem, pobrałem z darmowych repozytoriów albo sam przygotowałem. E Dosyć dobrze w takim układzie też leży w ręku. Jest fajnie, mieści się i w mojej ręce, mieści się i w małych i cztero, i siedmioletnich łapkach. <śmiech> jakoś dzieciarnia nie ma z tym problemu. Ma też niestety kilka wad. Pierwszą jest to, że jest to yy, rzecz wykonana raczej tak, powiedzmy tak sobie. Nie to, że jest, jest brzydka czy coś. Plastik jest przyzwoity, no ale mimo wszystko złożony jest... Hmm, tak po prostu bez jakiejś wielkiej finezji trochę trzeszczy hmm, kratka osłaniająca głośnik lekko się suwa młody mi ją parę razy paluchem wydłubał i niestety zakupienie folii do tego modelu jest rzeczą absolutnie podstawową to nie jest Gorilla Glass to nie jest nawet hmm, w ogóle żadna szybka, po prostu plastik więc oklejenie tego pierwsza rzecz, najlepiej od razu w pakiecie z kartą i z samym tabletem. Karta też jest rzeczą, którą w zasadzie uznałbym za konieczność, jeżeli interesuje nas przechowywanie tam większej ilości plików, na przykład filmowych. Wprawdzie sam system ma niby 4 giga, ale wiadomo, że Android z tego zajmuje z półtora, to jest tak jakoś dziwnie rozdzielone między pamięć wewnętrzną i niewewnętrzną i tak dalej. E... I niestety tu muszę przyznać szczerze jeszcze dwa poważne felery. Jeżeli sporo gram, sporo siedzę w internecie, gdzieś tam korzystam z Facebooka, YouTube, to bateria trzyma mniej więcej dobę. Tak jak w części współczesnych smartfonów. Jeżeli natomiast tylko czytam na przykład i on jest na czuwaniu, to spokojnie dłużej. Doszłem też do wniosku, że nie ma sensu trzymać go na czuwaniu, skoro uruchamianie trwa tam powiedzmy kilkadziesiąt sekund może minutę, może nie kiedy nie korzystam tylko po prostu wyłączam i wtedy nagle okazuje się że bateria trzyma całkiem nieźle może nie miesiąc, tak jak w Kindu, prawda? ale też żyjemy w czasach, gdzie podłączenie się do jakiejkolwiek ładowarki z końcówką micro USB nie jest jakimś takim szczególnym problemem, bo wszędzie i wszyscy mają takie ładowarki każdy z nas na pewno, jeśli ma w domu więcej niż jeden telefon komórkowy, ma też parę sztuki. Tak naprawdę to jest kwestia znaleźć gniazdo, nie? Z tą końcówką można go ładować spokojnie w samochodzie. Chociaż producent zaleca, żeby na wszelki wypadek rozładowywać go w pełni i dopiero wtedy ładować w pełni. Prawdopodobnie starszego typu bateria i raczej rzecz... <śmiech> też potencjalnie problematyczna ponieważ obudowa jest nierozbieralna ściągnąć można tylko fragment e, z tyłu pod którym ukrywa się podwójne gniazdo SIM ponieważ sprzętu można używać jako telefon przyznam szczerze, że pomysł używania siedmiocalowego telefonu jest dla mnie równie głupi co kręcenie filmów 10-calowym tabletem nieważne jakiej marki no ale dobra, jest taka możliwość, nie? Chociażby po to, żeby korzystać z pakietów danych, kiedy nie zawsze w pobliżu jest McDonald's, żeby podłączyć się do darmowego wisi. I druga rzecz, która niestety jest słaba w tym modelu, to jest wyświetlacz. Ma rozdzielczość się 800 na coś. Albo coś w okolicach. Musiałbym sprawdzić, a przyznam szczerze, że mi się teraz nie chce szukać tego danych. W każdym razie jest to nieduża rozdzielczość. W porównaniu nawet z mniejszymi smartfonami rzuca się to w oczy. Jest to tyle problematyczne, że na przykład przy czytaniu w ciągu dnia trzeba jednak trzymać jakoś w miarę stabilnie ten ekran, bo zaczyna e, się smużyć i zaczynają być przekłamania, kiedy się nim macha. W nocy tego mniej, e, to mniej widać, zwłaszcza kiedy są białe litery na czarnym tle, a ja czytam tylko tak, więc to nie jest problem. I czasami bywa tak, że ten ekran nie jest do końca aż tak responsywny i tak dokładny, jakbym tego chciał. Ale mówimy tu o sprzęcie za niecałe 200 zł, więc tak naprawdę uważam, że owszem, mogłem dołożyć tylko troszkę więcej, albo niewiele więcej, albo połowę więcej, albo zapłacić raptem trzy razy tyle za coś porządniejszego. Tymczasem sprzęt umożliwia mi czytanie, umożliwia mi korzystanie z sieci, Dzieciom umożliwia oglądanie filmów, kolorowanie yy, obrazków, granie w różnego typu, różne gry. Okazało się, że tak na dobrą sprawę, do większości elektronicznych zabawek, typu na przykład śpiewające ptaszki, są aplikacje na Androida. Więc okazało się, że w zasadzie nawet zdarza się, że czasem trzeba przyjść do ojca i powiedzieć, to bo ja idę do yy, Nadi tam, yy, to bym mogła wziąć twój tablet, bo bym chciała <śmiech> do zabawek. No, proszę. I okazało się, że tak naprawdę rzecz absolutnie świetna. Mieści się bardzo dobrze w wewnętrzną kieszeń w kursce. Dużo miejsca nie zajmuje. Można na niej zabrać kilkadziesiąt książek. Można z niej czytać dzieciom przygody Tomka Wilmowskiego w Afryce. Zupełnie po ciemku. A to rzecz kluczowa, bo wtedy dużo lepiej usypiają. Można na niej oglądać filmy. Można na niej redagować swoje dokumenty przetrzymywane gdzieś w Google, siedząc w dowolnym miejscu, gdzie jest Wi-Fi za darmo. A takich jest teraz całkiem sporo. Można z niego komunikować się na bieżąco z kolegami. Jadąc na targi książki do Krakowa i można nawet Napisać blurba na tylną stronę okładki dla jednego z e, znajomych po fachu. Również siedząc w autobusie do Krakowa, korzystając z darmowego Wi-Fi. I można na nim robić całą masę rzeczy. Gdybym kupił tylko czytnik e-booków, też prawdopodobnie byłbym bardzo zadowolony. Chociaż jak patrzę, ile się czasem trzeba narzeźbić, żeby tak po prostu wgrać coś, połączyć się z czymś, i zrobić inne rzeczy i pomyślę sobie, że teraz tak po prostu mam plik, wgrywam go sobie do chmury potem wracam do domu odpalam chmurę, synchronizuję ją pliki same automatycznie dodają mi się do czytnika e-booków cała reszta zapisuje mi się na karcie to jest bardzo fajna rzecz, wiecie? polecam tablet, super sprawa nie jakiś wielki 10-12 cali to jest dobre dla ludzi, którzy nie mają co zrobić z rękami albo lubią wyglądać jak idioci przy robieniu zdjęć takim wynalazkiem 7 cali, super sprawa optymalna, jeżeli macie dzieciaki zainwestujcie w coś takiego jeszcze jedna rzecz taka manta za niecałe 200 zł wiecie, nie jest strach ją oddać dzieciom <śmiech> mówimy o tym, że to nie jest duża cena, ale mimo wszystko wydać dwie stówy Albo wydać dwie stówy znowu po jakimś czasie, to jest pewna różnica. Ale dużo większą różnicą byłoby, na przykład, dać dzieciakowi iPada i potem być zmuszonym kupić nowego iPada. A dla małych rączek, 7 cali, dla małych potrzeb, rzecz absolutnie świetna. Jeżeli ktokolwiek pyta mnie, czy ten. Mid 713 jest coś warty. Tu mówię otwarcie. Ma nie najlepszy ekran. Bateria trzyma dobę. Trześci mu trochę obudowa. Ale poza tym mając w sobie takiego trochę chociaż małego gadżetiarza no to po prostu kurwa piszcze z zachwytu. Życzę wam miłego weekendu.